Kiedy czytamy Ewangelię, to widzimy, że do niektórych ze ludzi Jezus mówił, pójdź za mną. I oni stawali się uczniami Jezusa. Niekoniecznie chodzi mi o apostołów, o tych dwunastu, którzy byli z nim dzień i noc, ale o tych, o których potem Paweł pisze w liście do Koryntian, że kiedy Jezus zmartwychwstał, kazał się więcej niż pięciuset uczniom. Więc są ludzie, którzy są uczniami Jezusa. Uczeń Jezusa to nie jest tłum, który był przy Jezusie. Widzisz, tłum to był tłum, który jednego dnia wołał Hosanna, niech żyje król Izraela, a trzy dni później, czy tydzień później, ten sam tłum krzyczał, na krzyż z nim, ukrzyżuj go. Tak, to jest tłum. Jest niestały, podobają mu się cuda, podoba mu się, kiedy usłyszy o tym, że Bóg go kocha, wzruszy się, ale później nie jest konsekwentny, nie, nie, nie ma relacji z Bogiem przez w swoim życiu. No, to jest właśnie tłum. Natomiast są ludzie, którzy decydowali, tak, chcę mieć relację z Jezusem, chcę uczyć się od Niego, czyli być Jego uczniem. Jak zaczyna się ta relacja? Cała Biblia pokazuje, że Bóg wszystko, co stworzył, stworzył z miłości. Bóg na początku stworzył cały świat. Wszystko, co stwarzał po kolei, powiedział, że to jest dobre. Ale na końcu, kiedy stworzył człowieka, koronę swojego stworzenia, powiedział, że to jest bardzo dobre. To jest niesamowite. Pomyśl sobie, być może, jeżeli jesteś ojcem, matką, to lepiej to zrozumiesz, że Bóg, jak troskliwy ojciec, stworzył wszystko dla swoich dzieci. Kiedy one się pojawiły, był zachwycony. Rodzice też przygotowują, na przykład spodziewanie się pierwszego dziecka, przygotowują pokój dla dziecka, kołyskę, no, różne rzeczy, zabawki, ubranka. I kiedy dziecko się pojawia, są zachwyceni. Bóg sobie wymarzył człowieka i kiedy człowiek powstał, Bóg się tym zachwycił. Podobnie było w moim życiu. To doświadczenie, o którym mówi Biblia, że Bóg jest miłością, że nas kocha, że się o nas troszczy, było też doświadczenie mojego życia. Ja wyrosłem w rodzinie, w której zawsze uważano, że Bóg istnieje. Ja nigdy nie miałem z tym problemu. Tak, Bóg istnieje. Natomiast, czy miałem z nim osobistą relację? Odmawiałem wyuczone modlitwy. Trudno mi to nazwać osobistą relacją. Przestrzegałem praw, których uczyli mnie rodzice. Trudno jednak to nazwać osobistą relacją. I w wieku 15 lat zacząłem odczuwać wielką pustkę w swoim życiu. No dobrze, mam normalną rodzinę, mam kolegów, koleżanki, mam wielką pasję, to jest karate. Mam szkołę i uczę się w niej, i nauka nie sprawia mi problemów, co więcej, lubię się uczyć, ale gdzieś w środku czułem taką wielką pustkę, czy to jest wszystko. I w wieku 18 lat, po trzech latach ta pustka już tak narosła, że byłem bliski popełnienia samobójstwa i wtedy pomyślałem, może Bóg mi pomoże i zacząłem wołać do Boga. Co to znaczy, skoro mówię, że wcześniej też się modliłem? Po prostu własnymi słowami zacząłem mówić, Boże zmień coś w moim życiu i któregoś dnia klękając do modlitwy, doświadczyłem tego, że Bóg jest moim Ojcem, który mnie kocha. To było takie doświadczenie mniej więcej, jak kiedy jesteś blisko osoby, która Cię kocha i Ty czujesz się kochany. Nie chodzi o to, że wiesz, ale czujesz, tylko razy milion, razy nieskończoność potężniejsze. Tak potężne doświadczenie bliskości i miłości Boga. I to doświadczenie na trwałe zmieniło moje życie, bo wtedy doświadczyłem, przeżyłem to, że Bóg jest we mnie zakochany, że On chce relacji ze mną i że mogę być przed Nim szczery i że On mnie nie potępi, nie odrzuci. I Biblia o tym mówi. Pamiętam, kiedy zacząłem czytać Ewangelię najpierw Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, później doszedłem do dzieła apostolskich listy już kończyłem Nowy Testament, doszedłem do pierwszego listu Jana i czytałem te wspaniałe zdanie w czwartym rozdziale, że Bóg jest miłością. Tam dwa razy jest to powtórzone. I pomyślałem sobie, wow, tak, to jest świetny opis tego Boga, którego ja osobiście poznałem. To właśnie Biblia mówi, że wszystko, co robi Bóg, robi z miłości. Teraz nieraz opowiadałem tą historię o tym, jak Bóg kocha, jak Bóg ma marzenie, żebyśmy byli szczęśliwi, jak Bóg chce dla nas tego, co najlepsze. I nieraz ludzie mówią, no dobrze, miałeś takie przeżycie, świetnie, fajnie, dlaczego ja tego nie mam? Biblia mówi nam w wielu miejscach, ale szczególnie w liście do Rzymian w szóstym rozdziale, dwudziestym trzecim wersecie, zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Boże jest żywot wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Że powiedziała jakiś werset, ale co on znaczy? Zapłatą za grzech śmierci. Widzisz, to jest trochę tak jak z zarażeniem się AIDS. Ile komórek musi być zarażonych, żebyś był nosicielem wirusa? Wystarczy jedna. Niektórzy ludzie mówią, jestem całkiem dobrym człowiekiem. No tak, czyli dla ciebie kryterium jest dobre uczynki. Ok, dobrze. Więc jesteś dobrym człowiekiem, ponieważ większość czasu czynisz dobre rzeczy. W porządku, fajnie, ale co ze złymi uczynkami, które robisz? Hmm? Jeżeli za dobre uczynki jest nagroda, to czy za złe jest kara? Widzisz, to jest tak, to jest to dokładnie, co zrobił pierwszy człowiek. Adam i Ewa byli w idealnych warunkach. Bóg im pozwolił na wszystko poza jedną rzeczą. Powiedział, tu jest granica, dalej nie przychodźcie, z tego drzewa nie jedzcie owoców. I oczywiście przychodzi wtedy diabeł, namawia ich, przedstawia inaczej rzeczywistość, tak, mówi, czy Bóg wam zabronił jej ze wszystkich, tak, podważa, że Bóg nie jest dobry, że Bóg im wszystkiego zabrania, gdy Bóg tylko powiedział, to jest złe, tego nie róbcie. No i wiadomo, ten stary, stary dialog, który gdzieś tam też w naszych głowach często jest, że a, Bóg mi wszystkiego zabrania, a co będę z tego miał, jak zrezygnuję. I przekraczamy te granice, które Bóg wyznaczył, tak, bo to jest ważne, które Bóg wyznaczył. Nie chodzi o to, życie jest po to, żeby smakować, doświadczać, próbować itd., ale są pewne granice, gdzie Bóg jasno powiedział, to jest dobre, to jest złe. No i pierwszy grzech właśnie na tym polegał, że oni zerwali z drzewa poznania dobra i zła, co oznacza zerwali, nie tylko owoc, oni zerwali relację z Bogiem, ponieważ w naszym życiu Bogiem jest ten, kto decyduje, co jest dobre, a co jest złe. Oni zdecydowali, że sami będą o tym decydować i teraz ludzie, którzy decydują, że sami będą decydować o tym, co jest dobre i złe. Każdy, kto popełnił grzech, zerwał swoją relację z Bogiem. Często zrobił to nieświadomie, jednak fakt jest faktem. I Biblia mówi, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I Bóg widział ten problem człowieka i posłał na świat Jezusa. Jest taka świetna historia, nie wiem czy prawdziwa, czy jak to mówią Francuzi, dobrze wymyślona, ale dobrze obrazująca to, co się stało. To słyszałem taką historię o dwóch braciach bliźniakach. Mieszkali w Chinach. Wyglądali jednakowo. Ich rodzice zginęli w jakimś wypadku i oni sami zamieszkali w domu, byli już pełnoletni tak w domu po rodzicach. Jeden z nich prowadził normalne życie, miał rodzinę, pracował, a drugi wszedł na drogę przestępczości. I ten, nazwijmy go dobry brat, upominał go, namawiał, zachęcał, ten jednak go nie słuchał. I któregoś razu ten, nazwijmy go zły brat, w bójce zabił człowieka, ktoś to widział, zadzwonił na milicję, on zaczął uciekać, milicja zaczęła go gonić. On wpadł wtedy do mieszkania, rzucił zakrwawione ubranie i... Wyszedł drugim wyjściem. Jego brat, widząc co się stało, ubrał te zakrwawione ubranie. Kiedy przyjechała milicja, świadkowie powiedzieli: Tak, to jest ten człowiek, poznajemy go, zbadali próbki krwi. Tak, próbki krwi były zabitego człowieka, skazano go na śmierć, wyrok wykonano. Jego brat ukrywał się przez dłuższy czas, po jakimś czasie przyszedł do tego domu, a tam już był inny właściciel. Mówi, co się stało z tym poprzednim właścicielem? On mówi: No, jak to on zabił człowieka w bójce i został skazany na śmierć. Jego brat został bardzo poruszony tą całą sytuacją. Poszedł do sędziego i powiedział to ja jestem winien sędzie powiedział tak, wierzymy Ci, jesteś winien, ale my mamy prawo według tego prawa, kiedy wyrok został wydany co więcej wykonany, nie można dwa razy karać za to samo przestępstwo tak, jesteś winien, ale ktoś umarł za Ciebie jesteś wolny i to samo dokonał Jezus, On umarł za nas i dlatego my teraz możemy być wolni i teraz ludzie, którzy to rozpoznają i mówią tak, wow, On umarł za mnie i dziękują za to, ponieważ tak naprawdę, kiedy rozumiesz krzyż, to nie stajesz i nie mówisz, o, ja jestem do niczego, on tak musiał cierpieć, to przeze mnie. Tak, on musiał, musiał cierpieć, tak, to przez ciebie i przeze mnie było, tak, to prawda, ale on to zrobił po to, żebyśmy mogli cieszyć się życiem. On umarł po to, byśmy mogli żyć. On wziął na siebie nasze grzechy, żebyśmy mogli cieszyć się wolnością od tego grzechu. To wszystko on uczynił dla nas. I dlatego każdy z nas teraz może powiedzieć, Dziękuję Ci Boże, dziękuję Ci, że umarłeś za moje grzechy, dziękuję Ci, że posłałeś na świat Jezusa, dziękuję Ci, że On za mnie umarł i dlatego ja chcę być Twoim uczniem, chcę być Twoim uczniem Jezu, chcę robić to, co mówi Twoje Słowo. I właśnie dokładnie to oznacza być uczniem Jezusa. W kolejnych nagraniach będę pokazywał różne aspekty bycia uczniem Jezusa, ale chcę podkreślić jedną rzecz, że tu chodzi przede wszystkim o relacje że nawiązujesz relację z Jezusem, rozumiesz, co On dla ciebie uczynił, jesteś Mu za to wdzięczny i chcesz być w osobistej relacji z Nim. Kiedyś mówiłem kazanie i mówiłem rzecz, która wynika z tej relacji z Jezusem i powiedziałem także, dzięki temu, że Jezus umarł na krzyżu, my możemy być, pe mieć pewność, że kiedy umrzemy, to po śmierci pójdziemy prosto do nieba. Nie dlatego, że jesteśmy dobrzy, ale dlatego, że On umarł za nas. Mniej więcej tak brzmiały słowa, które powiedziałam. Pokazanie podszedł do mnie jeden człowiek i powiedział: mmm, Weź mi to wytłumacz, bo jakby ja nie do końca rozumiem. No, on umarł, my pójdziemy do, nie za dobre uczynki, ale za to, czy dobre uczynki się nie liczą. Yy, ja mówię tak, no to po kolei. Zrób, zróbmy to po kolei odpowiem Ci na te Twoje pytania, ponieważ tak naprawdę tu jest kilka pytań mi zadało się. Więc mówię: yy, Co to znaczy, że dostaniemy się do nieba, dlatego że on za nas umarł? I mamy relacje z nim, a nie za dobre uczynki Mówię, Kiedyś moja znajoma miała, Opiekowała się swoją siostrą, która miała 6 lat Ta znajoma miała około 18 lat I czytała sobie Biblię I ta siostra podeszła i mówi A co ty czytasz? Ona mówi, a czytam o Jezusie e, A czemu czytasz o Jezusie? No bo Jezus był Bogiem, który stał się człowiekiem Przyszedł na ten świat I dzięki temu, że On przyszedł na ten świat my Mamy życie wieczne I tak zaczyna jej mówić A ta dziewczynka otwiera oczy i mówi Ale o czym ty do mnie mówisz? I mówi, no dobrze, to powiem Ci prościej, że to oznacza, że gdybym dzisiaj umarła, to po śmierci idę prosto do nieba. Ona mówi, a, bo dlatego, że jesteś dobrą osobą. Ona mówi, nie. I, i chciała jej wytłumaczyć zbawienie z łaskiem. I mówi, patrz, tam po drugiej stronie ulicy mieszka Twój kolega Łukasz. Tak? Twój kolega z przedszkola, tak. I zobacz, gdybyś podeszła, zadzwoniła domofonem i jego mama odebrała domofon i powiedziała, Kim jesteś? ona mówi, a jestem Kasia, jestem bardzo miłą dziewczynką, bardzo dobrze się uczę, jestem bardzo grzeczna, wszyscy są ze mną zadowoleni, czy mogę wejść do pani domu? Ona powie, no nie, Kasiu, nie znamy cię. Ale gdyby Kasia, gdybyś zadzwoniła i nie mówi, że jesteś dobra, że jesteś wspaniała i tak dalej, tylko dzwonisz i mówisz, halo, tutaj Kasia, jestem koleżanką z przedszkola Łukasza. I mama pani zapyta, Łukasz, przyszła Kasia, znasz ją? Tak, lubisz Kasię? Tak to ch chodź, Kasiu, wejdź. Dlatego, że się znacie, weszłabyś do Jego mieszkania. I tak samo, kiedy staniemy po śmierci przed Bogiem, On zapyta, Jezus umarł za Ciebie. Czy Ty się z Nim przyjaźniłeś tu na ziemi? Jeżeli odpowiesz tak, On zapyta, Jezu, to prawda? Jezus powie, tak, to prawda. I dlatego wchodzisz do nieba. I to jest takie proste. Ale oczywiście, niebo jest tą nagrodą po śmierci. Natomiast Bóg chce już tutaj, żebyśmy żyli szczęśliwym życiem. I szczęśliwe życie oznacza, że jesteś szczęśliwy w trzech wymiarach. Biblia mówi, że mamy ciało i tak naprawdę można być szczęśliwym bez Boga, dbając o swoje ciało, dobrze je odżywiając, ćwicząc fizycznie. Drugie, Biblia mówi, że mamy duszę, czyli sposób, w jaki myślimy, emocje, którymi odczuwamy i wola, którą podejmujemy decyzje. Czy można tu być szczęśliwym bez Boga? Tak, oczywiście można, ale to, to dokładnie miałem ja, kiedy miałem 18 lat. Moje ciało funkcjonowało super, wtedy to był czas w moim życiu, kiedy dzień zaczynałem od stóp y, pompek i od stóp brzuszków i od stu przysiadów i ćwiczyłem przynajmniej raz dziennie po, po godzinie lu, lub czasami dwa razy dziennie po, po godzinie. Moje ciało funkcjonowało dobrze, moja psychika, emocje, wola też funkcjonowały dobrze, ale było coś więcej. Spotkałem wielu ludzi, którzy dobrze funkcjonują w biznesie, interesują się rozwojem osobistym i pytałem, czy to jest wszystko, czy to jest coś jeszcze. I Paweł pisze w do Koryntian, że gdy byliście bożkami, ciągnęło was nieodparcie, gdy, gdy, przepraszam, nie gdy byliście bożkami, tylko Paweł powiedział tak, gdy byliście poganami, ciągnęło was nieodparcie ku niemym bożkom. Co to oznacza? Że kiedy pogani to jest człowiek, który nie zna osobiście Boga. Mówi, kiedy byłeś takim właśnie człowiekiem. Wtedy ciągnęło ci nieodparcie, nie umiałeś odeprzeć tej pokusie, szukałeś czegoś więcej. Niektórzy poszli w jakieś okultyzmy, fałszywe religie. Natomiast jeżeli szukasz naprawdę, szczerym sercem, to znajdziesz tą osobistą relację z Bogiem, bo ona jest tutaj kluczem. I w kolejnych nagraniach będziemy się przyglądać, co to znaczy być uczniem Jezusa, jak i za Jezusem. Natomiast teraz chciałbym zakończyć czymś, o czym Paweł napisał w liście do Rzymian. On napisał tak w dziesiątym rozdziale. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Więc moje pytanie jest do Ciebie. Czy Ty rozumiesz, że Jezus umarł za Ciebie z powodu Twoich grzechów? Czy kiedykolwiek powiedziałeś, Jezu, przepraszam za moje grzechy. Od tej pory chcę żyć w przyjaźni z Tobą i chcę być Twoim uczniem i naśladować Ciebie. Jeżeli tego nie zrobiłeś, to teraz jest taka okazja. Możesz pomodlić się, powtarzając za mną. Panie Jezu, dziękuję Ci, że mnie kochasz. Dziękuję Ci, że umarłeś za mnie. Przebacz mi moje grzechy. Zapraszam Cię do mojego życia. Prowadź mnie. Chcę być Tobie posłuszny. I robić to, co mówi Twoje Słowo. Dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś grzech. Dziękuję Ci, że będziesz mnie prowadził. Dziękuję Ci, że poważnie potraktowałeś moje Słowa, tak jak ja poważnie potraktowałem Twoje Słowo. Amen.